Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Pomimo zawarcia porozumienia o zawieszeniu broni między Stanami Zjednoczonymi i Iranem, na razie nie jest ono przestrzegane. W Izraelu ponownie zawyły syreny. Dokonano ostrzału rakietowego środkowej i północnej części tego kraju. W miejscowości i Dokładnie w momencie, kiedy minął termin amerykańskiego ultimatum, rozległy się syreny alarmujące o ataku rakietowym. Słychać było odgłosy wybuchów. W środkowej części kraju irańskie rakiety zmierzały w stronę co najmniej pięciu obszarów. Jak informuje Harec, Iran ponownie zaatakował ładunkami kasetowymi. Tuż po strzale ponownie słychać silniki myśliwców zmierzających w stronę Libanu bądź Iranu. Dodatkowo alarmy rakietowe rozlegały się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tomasz Sajewicz, polskie radio. I odpad północny Izrael. Policja podsumowała święta wielkanocne na polskich drogach. Od piątku do poniedziałku w 183 wypadkach zginęło 18 osób, a 228 zostało rannych. Najtragiczniejszym dniem był Wielki Piątek, kiedy doszło do 68 wypadków, w których zginęło 9 osób. W kolejnych dniach liczba zdarzeń była niższa, jednak wciąż odnotowywano przypadki nieodpowiedzialnych zachowań na drodze. Wylicza komisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Mundurowi zatrzymali ponad 1100 kierowców pod wpływem alkoholu. W tym roku doszło do mniejszej liczby wypadków niż przed rokiem. Mniej było też rannych i zabitych. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych poparł premiera Węgier Wiktora Orbana przed wyborami parlamentarnymi 12 kwietnia. W pierwszym dniu wizyty J.D. Vance'a na Węgrzech wyborem było poświęcone każde jego publiczne przemówienie. Polityk krytykował też Unię Europejską zarzucając jej ingerencję w węgierską kampanię wyborczą. Na spotkaniu z kilkoma tysiącami wyselekcjonowanych zwolenników Wiktor Orban był pewny wygranej w wyborach. Tu u nas, na Węgrzech, rozpoczniemy europejski ruch powrotu, rekonkwisty, która przywróci w Europie patriotyczne rządy, powiedział węgierski premier. J.D. Vance nie tylko mocno wsparł Orbana, ale również oskarżył Brukselę o ingerencję w wybory, nie wspominając jednak o rosyjskiej grupie pomagającej Fidesowi w kampanii. Po raz kolejny widzimy, jak suwerenność na Węgrzech jest podważana. Po raz kolejny widzimy bezosobowych biurokratów w odległych krajach, którzy mówią, wam jak żyć, jak się modlić, jak mówić i jak rządzić, ale macie wybór, powiedział JD Vance w jednej z budapesztańskich hal sportowych. Wcześniej na pytanie dziennikarzy powiedział jednak, że amerykańska administracja będzie współpracować z każdym węgierskim rządem. Te słowa wykorzystał lider opozycji. Peter Modior napisał w portalu społecznościowym, że Amerykanie zdają już sobie sprawę, że Orban może przegrać niedzielne wybory. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To są Aktualności jedynki. W nich teraz przenosimy się na wyspy. W Anglii rozpoczął się sześciodniowy strajk lekarzy rezydentów poważnie zakłócający funkcjonowanie wielu brytyjskich szpitali. Protest medyków dotyczy sporu z rządem o zarobki. Przed szpitalami w całej Anglii trwają pikiety, a lekarze tłumaczą powody odejścia od łóżek chorych. Wskazują na brak porozumienia z rządem i alarmują, że obecne warunki pracy zmuszają ich do opuszczenia zawodu. Zarobki są bardzo ważne. Nie chcemy strajkować, chcemy uczciwej płacy i warunków, które pozwolą nam zostać w służbie zdrowia. To nie jest tylko walka o pieniądze, ale o pacjentów i ich opiekę, mówili medycy protestujący w centrum Londynu. Ostrzegają przy tym, że jeśli nic się nie zmieni, resort będzie tracił ludzi, a ucierpią na tym wyłącznie chorzy. Skala problemu jest ogromna, leczenie prawie miliona pacjentów stanęło pod znakiem zapytania. Szpitale w pośpiechu zmieniają grafiki, odwołując wizyty kontrolne i konsultacje specjalistyczne. To już piętnasty strajk lekarzy rezydentów w ciągu ostatnich trzech lat. Londyn Anna Rączkowska, Polskie Radio. Życie to nie film o nielegalnych wyścigach, ani gra komputerowa. Przekonał się o tym 21-latek z Suwałk. Mężczyzna stracił prawo jazdy na trzy miesiące i został ukarany wysokim mandatem za driftowanie na parkingu pod sklepem. 21-latek próbował swoich sił w drifcie. Mimo, że w samochodzie przewoził jeszcze trzech młodych pasażerów, funkcjonariusze, którzy byli świadkami całej sytuacji natychmiast zareagowali. Policjanci podkreślają, że takie zachowanie było wyjątkowo niebezpieczne. Brak kontroli nad pojazdem podczas driftowania może prowadzić do poważnych wypadków i stwarza realne zagrożenie dla innych użytkowników drogi. W związku z popełnionym wykroczeniem 21-latek stracił prawo jazdy na trzy miesiące i został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych zatrzymali też dowód rejestracyjny pojazdu z powodu złego stanu opon. Policja przypomina, że obowiązujące od końca marca przepisy jasno regulują odpowiedzialność za szczególnie niebezpieczne zachowania na drodze, takie jak driftowanie czy jazda na jednym kole. Mundurowi apelują do kierowców o rozsądek i odpowiedzialność za kierownicą. Areta Topornicka, Polskie Radio Białystok. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Przed nami kolejne mokry dzień. Driftowania na ulicach nie zalecamy. W całym kraju możliwe opady deszczu, gdzie nie deszczu za śniegiem, a termometry wskażą od 5 stopni na wybrzeżu około 8 w centrum do 11 na krańcach zachodnich. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Ewa Wasążnik. Dzień dobry. Komentarz. A z nami już pan doktor habilitowany Robert Alberski, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, jakie są możliwe scenariusze rozwiązania tego chaosu, bałaganu czy też kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego? Jaki będzie kolejny krok i po czyjej stronie leży ta piłka, o której również słyszeliśmy z ust jednego z polityków, których przepytywał dzisiaj w naszym imieniu nasz sejmowy korespondent? Na pewno najlepszym rozwiązaniem byłoby po prostu złożenie tego ślubowania przez pozostałą czwórkę na uroczystości zorganizowanej przez prezydenta, tak jak to obserwowaliśmy w ubiegłym tygodniu wobec tej pierwszej dwójki wybranej przez Sejm. Tym bardziej, że przecież cała ta szóstka była wybrana dokładnie w ten sam sposób, w tej samej procedurze, a więc tutaj nie ma żadnych powodów, jeżeli Prezydent zdecydował się na odebranie tego ślubowania od dwójki sędziów. To no nie ma żadnego powodu, żeby nie odebrał od czwórki pozostałych. No tutaj rzeczywiście wypada się zgodzić z tym, że tak naprawdę chodzi o to, że stawką jest tutaj utrzymanie większości w Trybunale Konstytucyjnym. Rzeczywiście gdybyśmy mieli tam szóstkę nowych sędziów, za chwilę kolejne dwa miejsca się opróżnią, więc tak naprawdę sędziowie powołani przez ten Sejm za kilka miesięcy rzeczywiście mieliby już większość w Trybunale. Natomiast no, te wszystkie pozostałe scenariusze, które są są gdzieś tam yy, planowane. No. Prawdopodobnie jeżeli prezydent y, zachowa się tak jak do tej pory, czyli nie będzie skłonny za, y, odebrać ślubowania od tej pozostałej czwórki, no to chyba rzeczywiście nie będzie innego wyjścia jak y, znalezienie jakiejś formy zastępczej. No ale to z kolei otworzy kolejne pole konfliktu, dlatego że to spowoduje, że prawdopodobnie i pan prezydent, i PiS, i y, także ci sędziowie, nazwijmy ich to tak starymi sędziami w Trybunale, prawdopodobnie nie uznają tego aktu. No i ten kryzys raczej będzie zmierzał do tego, żeby się pogłębiać, a nie żeby mógł zostać rozwiązany. Tutaj rozwiązanie jest po prostu przyjęcie, tak jak tego wymaga konstytucja i ustawa, przyjęcie tego ślubowania ze strony pozostałej czwórki, tak żeby oni mogli w całej grupie już w Trybunale rozpocząć pracę i to się powinno wydarzyć jak najszybciej. Czy z pana punktu widzenia, panie profesorze, takiego politologicznego nie jest znamienne to, że obserwujemy polityczną grę, grę w wykonaniu przedstawicieli władzy wykonawczej, prezydenta i rządu, o Trybunał Konstytucyjny, który nie jest w zależności od tego, kim zostanie obsadzony, uznawany przez no, taki prawowity organ władzy sądowniczej albo przez jedną stronę tego politycznego sporu, albo przez drugą. Tutaj mamy ciąg dalszy właściwie konfliktu, który się rozpoczął no już 11 lat temu tak hmm. naprawdę, bo u podstaw tego wszystkiego, co się dzieje, było zresztą podobne zdarzenie. To znaczy nieprzyjęcie ślubowania od trójki prawidłowo y, wybranych przez Sejm w 2015 roku sędziów. No potem pojawili się oczywiście ci słynni dublerzy. No i od tego czasu ten y, konflikt y, tutaj narasta. Natomiast y, tutaj oczywiście tak, to znaczy w tej chwili to, co się dzieje y, w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego, to nie jest już żadna rozgrywka, że tak powiem prawna. Tutaj mamy do czynienia po prostu z czystą polityką, dlatego że tak naprawdę natura działania sądu konstytucyjnego, no ona jest w istocie rzeczy niezwykle istotna dla właściwie wszystkich stron tego konfliktu politycznego, dlatego że no władza Trybunału, jeżeli... Jego orzeczenia nie są kwestionowane, no, jest jednak wadzą ogromną i mogliśmy się przekonać o tym przed 2015 rokiem, kiedy ten Trybunał działał w pełni sprawnie i był zresztą bardzo, bardzo dobrym organem tego rodzaju. Jeżeli się popatrzy na różnego rodzaju rankingi europejskie, to ten nasz Trybunał Konstytucyjny był tutaj bardzo uznawany i ceniony. No i wielokrotnie jego orzeczenia przesądzały o różnych ważnych kwestiach. Natomiast dzisiaj no, interes polityczny yy, polega na tym, żeby ten Trybunał mieć po swojej stronie. No ale ponieważ od 2023 roku mamy już inną większość parlamentarną, która może obsadzać yy, sędziów, yy, no to oczywiście tutaj PiS jako opozycja, no i także prezydent, który działa w tym momencie dokładnie zgodnie z interesem Prawa i Sprawiedliwości, no, dążą do tego, żeby jak najdłużej kontrolę nad tym Trybunałem zachować. Politycznie gra prezydent Karol Nawrocki wybierając tych dwóch spośród sześciorga, właściwie dwoj, dwoje spośród sześciorga sędziów wybranych przez Sejm. Oczywiście i, i nasi słuchacze i pan, Panie profesorze na pewno usłyszeli to wyjaśnienie, to uzasadnienie, że chodzi o to, że ci dwoje, od których ślubowanie zostało odebrane, zdaniem pana prezydenta, nie angażowali się w ten spór dotyczący zmian w wymiarze sprawiedliwości, które to zmiany najpierw zaplanowali, potem zrealizował, były już minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Ale czy to jest próba negocjacji, wyjścia do jakiejś, jakiejś negocjacji z większością rządową? Być może jakieś podejście takie barterowe, coś za coś? Znaczy, to problem polega na tym, że tak naprawdę e, o jakichkolwiek negocjacjach specjalnie nie ma mowy. Dlatego, że... no pozycja prezydenta jest generalnie rzecz biorąc bardzo słaba. Jeżeli popatrzymy na konstytucję i te regulacje, które do, dotyczą wyboru sędziów, no to konstytucja nie mówi o tym w ten sposób, że sędziów wybiera Sejm za zgodą prezydenta, tylko... Cała ta kompetencja jest tutaj przyznana e, Sejmowi. No i w jakim sensie nikt tego nie kwestionował. Od 2015 roku, kiedy PiS był przy władzy, kolejnych e, sędziów po prostu wybierano aż do momentu, kiedy właściwie kontrolował e, właśnie Prawo i Sprawiedliwość i wybrani przez Prawo i Sprawiedliwość sędziowie Właściwie no, mieli już wszystkie miejsca, wszystkie 15 miejsc właśnie w Sądzie Konstytucyjnym. Więc tak naprawdę tutaj ten argument dotyczący tego, że teraz za kadencji Karola Wrockiego się zwolniły dwa miejsca. A wcześniej się te miejsca w innym przy okazji innej prezydentury się pojawiły. No to jest argument bałamutny oczywiście, bo przecież tak naprawdę Sejm próbował wybić. Wybierać sędziów Trybunału. No, problem polega na tym, że te kandydatury, które były zgłaszane, nie zyskiwały z oczywistych względów większości. No, niemniej jednak nie można tutaj formalnie Sejmowi zarzucić bezczynności. Natomiast dlaczego tylko dwoje sędziów? Wydaje mi się, że to jest bardzo proste wyjaśnienie. Tutaj, biorąc pod uwagę sprawy, które znajdują się w Trybunale to niektóre z nich nie mogą być rozpatrywane, dlatego że Trybunał nie może się zebrać w pełnym składzie. Zgodnie z y, przepisami ustawy pełny skład to jest 11 sędziów. Bez tej dwójki tych sędziów jest tylko dziewięciu, a więc pewne rozstrzygnięcia nie mogą zapadać. Natomiast jeżeli będziemy mieli już jedenastkę, no to wtedy rzeczywiście y, można powiedzieć, że te y, sprawy, które dzisiaj nie mogą być rozstrzygnięte y, no mogą wrócić na wokandę, a z drugiej strony oczywiście przy 11 sędziach stosunek między tymi starymi i nowymi sędziami wynosi 9 do dwóch, a więc generalnie rzecz biorąc ta kontrola nad Trybunałem jest nadal po stronie Prawa i Sprawiedliwości. No dobrze panie profesorze, to skoro nie próba negocjacji i nie wyjście do tych negocjacji y y y po stronie y y prezydenta, jego otoczenia, no to chyba pójście na zwarcie. Do czego to może doprowadzić? Czy prawdopodobnie to jest kolejna próba, bo to nie jest pierwsze działanie prezydenta w taki sposób, polegająca na tym, że prezydent próbuje niejako powiększyć swoją władzę, poza te ramy, które wyznacza mu konstytucja. No i oczywiście w ten sposób, jeżeli takie negocjacje zostałyby podjęte, no to de facto prezydent by ten swój cel osiągnął, dlatego że w jakim sensie zyskałby uprawnienia, co do których no, krótko mówiąc konstytucja tutaj milczy. No ale to się wpisuje w te działania, które od wielu miesięcy prezydent Nawrocki podejmuje, który dąży do tego rzeczywiście, żeby tę swoją władzę y, powiększać jak najmocniej. No i tutaj y, na zasadzie y, właśnie oporu wobec y, tych wszystkich działań podjętych przez Sejm y, ta władza ma wzrosnąć niejako, dlatego że tutaj no właśnie podjęcie negocjacji y, przez y, większość parlamentarną spowodowałoby, że ta większość uznaje, że tutaj ocena prawidłowości wyboru, jakości kandydatów, ona w jakiś sposób do prezydenta należy. Więc myślę, że w żaden sposób tutaj koalicja rządowa takich kroków nie podejmie. No i spodziewam się, że... No, w ciągu powiedzmy tygodnia czy dwóch, jeśli sytuacja się nie zmieni, no, pojawi się jakaś próba odebrania przyrzeczenia od sędziów. No i właśnie ziści się to, te tak zwane siłowe rozwiązanie, o którym była mowa wcześniej, ale trochę nie będzie tutaj wyjścia, dlatego, że no, ten Trybunał rzeczywiście powinien jak najszybciej wrócić do swojej pracy i powinien funkcjonować w tym składzie, które, w takiej liczebności, jaka wynika bezpośrednio z konstytucji. No, sędziów ma być jednak 15, a, a nie 11. Jak ta sytuacja może wpłynąć na? No taką spoistość i jedność rządzącej koalicji. Dlatego, że wspomniał pan o tym no, tak zwanym siłowym rozwiązaniu, o tym planie B zapowiadanym przez większość rządzącą. Wiemy z doniesień medialnych, że największym zwolennikiem tego był marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, który chciał, chciał zaprzysiąc wszystkich, wszystkich wybranych na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Miał blokować go w tym, hamować go w tym premier Donald Tusk. No, to jest tego typu działania ze strony prezydenta to nie jest może najważniejszy cel, ale to także jest w jakimś sensie z punktu widzenia opozycji i prezydenta wygodne. No właśnie testowanie tutaj spójności, spójności koalicji i skoro się takie różnice pojawiają, proszę zauważyć zresztą, że jak popatrzymy na te osoby, które zostały przez prezydenta zaproszone do, do pałacu, aby złożyć owe, owe przyrzeczenie no to też nie są osoby wybrane przypadkowo, dlatego że to są kandydaci przecież zgłoszeni przez y, akurat y, no, pewną część koalicji. Tak? Mamy y, tam osobę zgłoszoną przez PSL i y, osobę zgłoszoną przez Polskę 2050. To też przecież nie jest przypadek, ale myślę, że... Tego typu testy to jest jakby sprawa drugorzędna, dlatego że e, oczywiście jasne, że, że tą spójność koalicji co chwilę się testuje, natomiast no, tą rzeczą najważniejszą jest to, żeby ciągle jeszcze ta większość sędziów w sądzie konstytucyjnym była politycznie bliżej prawa i sprawiedliwości, i to jest najważniejsze. Natomiast no. Ten upływający czas będzie musiał, yy, czy będzie sprzyjał in szukaniu innych rozwiązań. No bo yy, proszę zauważyć, to je, nie może się chyba już powtórzyć taka sytuacja, z jaką mieliśmy do czynienia po roku 2015, gdzie prawidłowo wybrani sędziowie, ta, ta trójka do dzisiaj tych swoich yy, yy, funkcji nie objęła i chyba już ich nie obejmie, więc w efekcie jest tak, że no tutaj wola Sejmu została wtedy zlekceważona no i chyba koalicja nie pozwoli na to, żeby ta sytuacja się powtórzyła po raz kolejny. Czy mamy faktycznie Trybunał Konstytucyjny w Polsce, panie, panie profesorze? No, można powiedzieć w ten sposób, że jego funkcjonowanie słabło właściwie z każdym kolejnym rokiem po roku 2015. Sens istnienia takiej instytucji polega na tym, że jej skład, jej orzeczenia, jej działalność no to jest taki trochę ostateczny arbiter, prawda? jeżeli są tutaj pewne spory prawne dotyczące ustaw, dotyczące budżetu, dotyczące kompetencji najwyższych organów władzy w państwie, no to Sąd Konstytucyjny jest takim rozjemcą. I no, od dłuższego czasu tak się nie dzieje, dlatego że tak naprawdę te decyzje, które zapadały w latach 15-23, uczyniły z tego sądu kolejnego uczestnika sporu politycznego. Dzisiaj właściwie, kiedy dochodzi do jakiegoś rozstrzygnięcia w sądzie konstytucyjnym, to prawie w ze stuprocentową pewnością można przewidzieć, jakie to orzeczenie będzie. No, tak przed 2015 rokiem nie było. Trybunał wielokrotnie zaskakiwał. Natomiast teraz wystarczy przyglądnąć się temu, jakie stanowisko ma Prawo i Sprawiedliwość i prawie na pewno to stanowisko będzie podzielane przez sędziów Sądu Konstytucyjnego. A więc arbiter zamienił nam się po prostu w kolejny organ grający po określonej stronie sporu politycznego. No i na tym polega problem. I z punktu widzenia nas obywateli pewnie jest to powód do szczerych ubolewań. No ale nic ponadto, niewiele ponadto nie możemy zrobić. Panie profesorze. No to jest oczywiście także organ, który rozstrzyga kwestie, które wprost dotyczą obywateli. No choćby z tej racji przecież, że każdy z nas może złożyć skargę konstytucyjną do, do, do Trybunału Konstytucyjnego. Więc z tego punktu widzenia też nie jest bez znaczenia, kto tę skargę będzie rozstrzygał. Na dwie ostatnie minuty naszej rozmowy, panie profesorze, jeszcze jeden temat w Poznaniu. W centrum tego miasta agresywna kobieta zaatakowała Ukrainkę. Dzisiaj ma usłyszeć zarzuty. Czy klasa polityczna, czy politycy mają czyste sumienie w takich sytuacjach? No bo oczywiście możemy to rozpatrywać jako jakiś wybryk, nie wiem, przejaw desperacji. Być może ta osoba była pod wpływem alkoholu, innych środków odurzających. No różne mogą być scenariusze, ale zastanawiamy się, czy również to, co dzieje się w polityce i w tej debacie publicznej, a dotyczy Ukrainy i Ukraińców, może ma wpływ na przejawy agresji takie jak ten, o którym teraz wspomniałam? Generalnie rzecz biorąc to wszystko, te emocje, które towarzyszą w Polsce polityce są no właśnie potem przenoszone na poziom zwykłych ludzi. I to akurat dzisiaj, można powiedzieć, trochę nacenzurowanym są ludzie z Ukrainy. Natomiast przecież my mamy przykłady, które odnosiły się do innych grup społecznych, gdzie jakby te emocje... Z które politycy niejako wzbudzili, no, prowokowały takie sytuacje. To przypomnijmy sobie choćby te osoby LGBT plus z czasów y, kampanii wyborczych, prezydenckich y, w ostatnich latach, czy na przykład nauczycieli, którzy w 2019 roku no, weszli w konflikt z ówczesną władzą, no i tego typu emocje nakręcano. Niestety to jest trochę tak, że o ile na poziomie jeszcze polityków to się zatrzymuje, na poziomie słów, natomiast no, często te emocje, które dotykają zwykłych ludzi, powodują, że to już zaczyna przechodzić w sferę zachowań, czynów bardzo niebezpiecznych. Tu też mnóstwo przykładów, przecież mhm. bardzo tragicznych przykładów z naszej niedawnej historii można wymienić. Bardzo panu dziękuję, panie profesorze, za ten komentarz. Pan doktor habilitowany Robert Alberski, politolog z Uniwersytetu. Uniwersytetu Wrocławskiego był z nami. Dobrego dnia życzę. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Powtórka programu. Komentarz. Połączyła się z nami pani doktor Magdalena Nowak Paralusz, politolog z Uniwersytetu USB Merito w Toruniu. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry pani, dzień dobry pani. Rzeczywista burza, czy tylko burza w szklance wody? z braku innych ważnych tematów politycznych, w święta wielkanocne, żeby dostarczyć tematów do rozmów także przy tych świątecznych stołach? Taka wrzutka dotycząca no, mało prawdopodobnego, jak mówią eksperci, zaangażowania polskiej i polskich żołnierzy na Bliskim Wschodzie. Tu musimy popatrzeć na to, że kwestie bezpieczeństwa i obronności w polityce rzadko funkcjonują jako taki obszar wyłącznie merytoryczny. W praktyce bardzo, bardzo często stają się one narzędziem komunikacji politycznej, elementem rywalizacji o władzy oraz przestrzenią tak naprawdę artykulacji interesu politycznego konkretnego ugrupowania. I co warto tutaj zaznaczyć, a wręcz należałoby, to nie jest specyfika tylko Polski. Tak? To jest takie zjawisko, które widoczne jest w wielu krajach, zwłaszcza w okresie takiej na przykład niepewności geopolitycznej, z jaką mamy do czynienia teraz, gdzie mamy wyraźny ten kontekst. Tak? Wojna przeciw Ukrainie trwa, Europa zwiększa nakłady zbrojeniowe. Jeżeli chodzi o Komisję Europejską, ogromne pieniądze idą na wzmacnianie zdolności obronnych. Tak? I teraz, jeżeli popatrzymy na to, to tutaj bezpieczeństwo już nie jest tylko kategorią strategiczną, ale jest zasobem, zarówno politycznym, jak i komunikacyjnym i jednocześnie bardzo wdzięcznym tematem z prostej przyczyny, bo dotyka jednej z najbardziej podstawowych potrzeb człowieka, czyli potrzeby bezpieczeństwa. I teraz tak naprawdę, gdy mamy do czynienia z sytuacją, gdy ta potrzeba zostaje w jakikolwiek sposób zagrożona, to ludzie reagują szybciej, mniej tolerują złożone elementy, częściej szukają prostych wytłumaczeń, na przykład kto kontroluje sytuację. I wtedy tak, tak naprawdę politycy mają dopiero tutaj wielkie pole do popisu, bo kto zagospodaruje tą przestrzeń, to tak naprawdę będzie nie tylko nie przejmie narrację czy ten framing dotyczący bezpieczeństwa, ale przede wszystkim ustawi się w pozycji tego, który to bezpieczeństwo zapełnić, zapewnić może jako jedyny. Zastanawiam się też nad tym, z jaką łatwością politycy z otoczenia prezydenta, ale także politycy opozycyjni no, tak porównują do siebie te, te dwie wojny, które obserwujemy z wielką uwagą również w Polskim Radiu 24, czyli trwającą wojnę na Bliskim Wschodzie, wywołaną atakiem Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran i to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, czyli w Ukrainie. Mówiąc o tym, że Bliski Wschód jest teraz testem lojalności europejskich sojuszników w NATO Stanów Zjednoczonych. Jeżeli ten test oblejemy, no to wtedy Stany Zjednoczone mogą również nie chcieć pomagać Europejczykom w starciu z agresywną Rosją. No przecież te dwie wojny to jest zupełnie inna historia to nie tylko zupełnie inna historia, ale też musimy zwrócić uwagę na element, o który, który politycy bardzo dobrze wykorzystują. I to jest to, co powiedziałam przed chwilą, czyli w momencie, kiedy czujemy, że nasze bezpieczeństwo jest zagrożone, automatycznie wyłączają nam się elementy poznawcze, jeśli chodzi o przyjmowanie argumentów, ponieważ jesteśmy bardziej emocjonalni, więc takie proste, krótkie emocje dochodzą do nas częściej. Ja bym to chciała jednak pokazać, że zwróćmy inny komponent, czyli właśnie na ten, do którego argumenty docierają. Jeżeli polityk używa argumentu pod tytułem test, to uruchamia rzeczywiście znowu te obszary lękowe, czyli emocjonalne. A ja chciałabym, żebyśmy popatrzyli na to od strony tej poznawczej, faktycznej, czyli popatrzmy na fakty. Na to drodzy państwo ani państwo na to nie zostało zaatakowane y, W związku z tym to nie jest żaden test solidarności. To nie jest test tego, czy y, artykuł 5 zadziałał, tak? To jest w tej chwili, kto zbije na tym lepszy kapitał polityczny. I tak naprawdę politycy, którzy są świadomi tych wszystkich mechanizmów, tak? Bo obronność jest wdzięcznym tematem politycznym, tak? Już mówiliśmy o tym, że... To jest jedna z najważniejszych potrzeb każdego człowieka, tak? Ale zobaczmy na coś innego. Tu mamy tą heurystykę zagrożenia, tak? Czyli informacje o niebezpieczeństwie są przetwarzane przez każdą jednostkę zdecydowanie szybciej i intensywniej niż informacje, które są neutralne. Jest oczywiście to związane z ewolucją, tak? Bo to zwiększało szanse przetrwania i jest to logiczne. Ale w warunkach politycznych oznacza to zdecydowanie, większą y, podatność jednostki na określoną narrację. Więc to jest ten element, który wykorzystują politycy. Dalej idą y, y, kolejnym elementem również, o którym mówi psychologia polityki, czyli o efekcie konsolidacji wokół władzy. Nie, Sytuacja w zagrożeniach tak? dokładnie. Y, i teraz w sytuacji zagrożenia mamy tę skłonność do wspierania rządzących, którzy według nas zapewnią nam bezpieczeństwo. Mamy też oczywiście asymetrię negatywności, czyli informacje o zagrożeniu klikają się dużo lepiej niż te komunikaty, które są komunikatami neutralnymi. I teraz z prostej przyczyny lęk działa dużo mocniej niż spokój. Jeżeli ktoś powie, nie martwmy się, no bo Donald Trump prowadzi swoją politykę, jego zagrywki niekoniecznie przekładają się na to, co się dzieje w Polsce, to się nie będzie klikało tak dobrze, jak to powiemy, że jeżeli nie wesprzemy Trumpa, to kiedy przyjdzie wróg do naszych bram, to w tym momencie on nie wesprze nas. tak mhm. Czyli to jest w ogóle pomieszanie porządków i prawnego, i instytucjonalnego. Natomiast na czym zbija się kapitał? Na tych emocjach i w takim dużym uproszczeniu, ponieważ politycy zdają sobie sprawę, że jednym z najsilniejszych aktywizatorów politycznych jest właśnie bezpieczeństwo, to operują właśnie na tych pierwotnych emocjach, ale i tu jest bardzo ważne, obniżają próg krytycznej analizy. Czyli ktoś, kto usłyszy, że nie wsparcie w tej chwili, Trumpa w tym, co robi w Iranie, równa się, on nie wesprze nas w kryzysie czy w sytuacji zagrożenia, uruchamia te emocje, które wiążą się właśnie z postrzeganiem braku wsparcia jako, Trumpa jako potencjalnie sytuacji zaburzającej bezpieczeństwo długofalowe w Polsce. A czy te słowa ministra prezydenckiego pana Marcina Przedacza odbiera pani, pani doktor jako również no, w potwierdzenie lojalności ośrodka prezydenckiego wobec sojusznika z oceanu? Raczej bym postrzegała tutaj jako próbę budowania kapitału politycznego pana prezydenta. Akurat w tym przypadku, tak jak zazwyczaj mówię, że w komunikacji politycznej są zdecydowanie lepsi, zdecydowanie lepsi niż oponenci, to tutaj tak naprawdę sami strzelają sobie gola, bo patrzmy na coś, na to może od innej strony, tak? Oczywiście wiemy, że teoria tożsamości społecznej podpowiada, że bezpieczeństwo staje się elementem definicji grupy nas, czyli że wspieramy. Którzy w naszym odczuciu bronią wspólnoty, Trump broni wspólnoty. Natomiast dla mnie to jest bardziej kampania międzywyborcza i y, takie redukowanie rzeczywistości społecznej do takich dychotomii, tak? Odpowiedzialni, nieodpowiedzialni, patrioci, lekkomyślni, bezpieczni, niebezpieczni, bo to jest wygodne. Natomiast to jest bardzo kosztowne długofalowo, tylko politycy nie patrzą długofalowo. Oni patrzą do kolejnych wyborów, tak? I w związku z tym chcą narzucać ramę inter interpretacyjną i wydaje mi się, że to jest teraz bardziej takie, taki framing ze strony pana prezydenta, no bo trzeba coś zrobić, za dużo szumu zrobiło się wokół wetowania ustaw. Jest wokół to temat Zastępczy... konstytucyjnego pewnie przez sędziów. sędziów, tak? czyli tych, których powołał lub nie powołał, których przysięgi przyjął lub nie. Więc tutaj tak naprawdę mniej chodzi o zrozumienie sytuacji, a bardziej o to, kto skutecznie nazwie ten lęk i przypisze go przeciwnikowi. Tak? I tutaj znowu wchodzi, wchodzi komunikacja polityczna, że tu tak naprawdę nie mamy zarządzania państwem czy racją stanu, tylko bardziej mamy zarządzanie przekazem. I tu bym powiedziała, że raczej idziemy w tą stronę niż w stronę rzeczywistości. Tego, że bo nie wierzę, że chcieliby się dołączyć do tego konfliktu. Tak? No dobrze. Więc to jest... Pani doktor, a reakcja z drugiej strony, czyli wpis premiera Donalda Tuska: Ludzie ym, Prawa i Sprawiedliwości, ym, prezydent Karol Nawrocki chcą wplątać Polskę w wojnę na Bliskim Wschodzie. Naprawdę? To znaczy rzeczywiście premier Donald Tusk uwierzył, że rzeczywiście ta wypowiedź Marcina Przydacza skłoniła go do takiej refleksji? Czy ta reakcja, ten wpis na, na X nie jest taką reakcją ponadwymiarową? Znaczy się, to jest nadmiarowa, nadmiarowa reakcja, tak? tak? ale znowu, z czego ona wynika? Bo tutaj nie, do, nie demonizowałabym tego zjawiska odbijania piłeczki, natomiast oczywiście z punktu widzenia y, wiedzy y, popatrzmy, że odbijanie piłeczki y, raczej skuteczne nie jest, więc mamy do czynienia z takim spłyceniem tej debaty publicznej, wykorzystywaniem skrótów myślowych, wykorzystywaniem emocji na potęgę przez... Y, polityków wszelkiej maści. Do tego mamy instrumentalizację realnych zagrożeń i to jest bardzo niebezpieczne, tak? bo to oczywiście prowadzi do wzrostu utrzymywania tej polaryzacji, z którą już mamy do czynienia, ale przede wszystkim przesuwamy decyzję, czyli z poziomu analizy na poziom emocji. I oczywiście popatrzmy tutaj w dłuższej perspektywie na coś, co jest niezwykle istotne, czyli zmęczenie zagrożeniem. Ponieważ jeżeli wszystko będzie komunikowane jako kryzys, to społeczeństwo w końcu przestanie reagować adekwatnie na takie komunikaty. I teraz nadmiar takiego alarmu obniża jego skuteczność więc tutaj też ten komunikat Pana Premiera, który oczywiście, jak już powiedzieliśmy jest nadmiarowym komunikatem. Tak naprawdę nie wpływa na to, że o tym bezpieczeństwie zaczynamy mówić bardziej racjonalnie, ale z drugiej strony, jeżeli wiemy, że mamy trzy komponenty postawy, ten poznawczy, czyli nasza wiedza o tym obiekcie i ten emocjonalny, czyli nasze emocje wobec obiektu postawy, no to zwróćmy uwagę, że ten ping-pong w polityce od dłuższego czasu, że tak powiem, objawia się pomiędzy tymi trzela, trzema elementami, bo tu jeszcze dołóżmy zachowanie. Natomiast warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, że absolutnie kiedy emocje są uruchamiane przez polityków, to oni bardzo dobrze zdają sobie sprawę, że ten komponent poznawczy, czyli ta wiedza o tym obiekcie postawy, ona w tym momencie się wyłącza albo działa na zdecydowanie mniejszy Obrotach, wobec czego łatwiej jest sterować takimi ludźmi. Pytanie, czy o to rzeczywiście chodzi? Czyli albo serce, albo rozum pani doktor Dokładnie. nami kieruje w ostatecznym rozrachunku. Jaki jest potencjał pani zdaniem tej sprawy, tego wątku, który tutaj dzisiaj poruszamy? To umrze śmiercią naturalną? No oczywiście Agnieszka Drążkiewicz mówiła o tym, że wszystko zależy od rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie, bo być może okaże się, oczywiście. że ta wojna potrwa jeszcze kilkanaście godzin i, i działanie Stanów Zjednoczonych gwałtowne i bardzo zdecydowane te wojnę zakończy dla Iranu w sposób tragiczny. No ale ta narracyjna ale tu, tu, tu... wymiana argumentów, o której rozmawiamy znaczy, tych tutaj scenariuszy. Dzisiaj... Przepraszam, że tak tylko powiem. Scenariuszy w tej chwili nie ma co tutaj e, kreować, dlatego że one mogą być bardzo różne i właśnie, żeby nie iść w tą nad, nadmiarową analizę, to, to wydaje mi się, że lepiej popatrzeć na to od tej strony, e, że politycy o bezpieczeństwie powinni mówić. Tak? To jest nawet ich obowiązkiem. Natomiast chodzi o to, co z tym bezpieczeństwem robią, tak? Kiedy to jest taki wspólny projekt państwa, to wiadomo jest, że on wzmacnia odporność zbiorową i nieważne, czy to dotyczy tego zagrożenia, które jest bezpośrednio u naszej granicy, czy jest dalej, bo pamiętajmy, że ten konflikt jeżeli będzie eskalował, on już oddziaływuje na e, Polskę, a tym bardziej będzie oddziaływał w momencie, kiedy e, zacznie być tam jeszcze bardziej gorąco, tak? Więc tutaj tak naprawdę problem z, dla nas jest wtedy, kiedy bezpieczeństwo nie jest obszarem wspólnej odpowiedzialności, tylko narzędziem realizacji interesu politycznego i budowania przewagi nad konkurentami politycznymi. A z taką sytuacją mamy obecnie do czynienia i w tej sytuacji tak naprawdę bezpieczeństwo przestaje funkcjonować jako kategoria strategiczna i jest pewnym zasobem, tak? Zarówno komunikacyjnym, jak i jest źródłem kapitału politycznego. Tylko konsekwencją jest to, że społeczeństwo, które stale funkcjonuje w retoryce zagrożenia, ono e, traci zdolność odróżniania tego, co realne od tego, co jest politycznym sygnałem. E, czyli jednym słowem to trochę jak z inflacją. Im częściej się nią operuje, tak, tym określeniem, tym mniej jest w marcie e, warte w momencie, kiedy naprawdę jest potrzebne. I to przestaje być problemem komunikacyjnym, tylko staje się problemem systemowym. I wydaje mi się, że na tym bardziej powinniśmy się skupiać niż na kreowaniu scenariuszy, bo tak naprawdę tych scenariuszy może być wiele. A ja przypomnę tylko jedną rzecz. E Ameryka w tej chwili już nie jest tak poważnym graczem na scenie politycznej jak była kiedyś. Więc pytanie jest, czy w momencie, kiedy stawką jest nie tylko zasób polityczny, tylko bezpieczeństwo społeczne, warto nim szafować tak, jak robią to w tej chwili politycy? Pani doktor, to jeszcze zapytam panią jako specjalistkę od komunikacji społecznej i politycznej o to, co dzieje się w Ameryce i za oceanem w związku z trwającą, jeśli dobrze liczę, od sześciu tygodni wojną na Bliskim Wschodzie i o to, w jaki sposób komunikuje to, co się tam dzieje prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump w kontekście zbliżających się tam wyborów do parlamentu. Znaczy się ja w kontekście amerykańskim wypowiadać się nie będę z perspektywy, że tak powiem wyborów, bo ja amerykanistką nie jestem i nie chciałabym tu wchodzić w rolę eksperta, natomiast mogę po, po pokazać coś innego, czyli od tej strony komunikacyjnej. Mhm. Jeżeli popatrzymy na to, że taka forma komunikacji Donalda Trumpa tak, wpisuje się w jego taką szeroką strategię, jest bardzo bezpośredni, jest bardzo konfrontacyjny, uwielbia upraszczać złożone problemy do właśnie takich dychotomicznych wyborów. Tak. Mamy kwestię powtarzalności u niego u tych komunikatów, więc jeżeli popatrzymy, że połączymy to z późniejszym na przykład modyfikowaniem lub wycofywaniem się z tego, co wcześniej powiedział, to w dłuższej perspektywie osłabia to jego wiarygodność jako skutecznego przywódcy. Przestaje to też być narzędziem gry politycznej. Tak? Jeżeli popatrzymy na to z tej strony, to te komunikaty Donalda Trumpa nie są kierowane tylko na użytek wewnętrzny, ale też zewnętrzny. Nie. I teraz w kontekście budowania kapitału politycznego łatwo zrozumieć, dlaczego komunikacja Trumpa przybiera właśnie taką formę. Dlatego, żeby, no bo skoro jest, traci na wiarygodności, no to przekłada się to pewnie na spadek sondażowego poparcia i na gorszy wynik wyborczy w konsekwencji. Czy... Oczywiście, natomiast ja przypomnę tylko, że Trump jest osobą, która bardzo dużo wyniosła ze swojej pracy zawodowej. W sensie on jest biznesmenem, tak? I pamiętajmy, że często ta jego skłonność do podejmowania ryzyka wynika z tego, że w biznesie ryzyko jest nieodłącznym elementem sukcesu. Kto nie ryzykuje, nie pije szampana. I... Ograniczeniem tak naprawdę tej logiki jest to, że nie zawsze jest zgodna z regułami gry politycznej, a Trump chyba nie do końca zdaje sobie z tego sprawę. Będziemy się bardzo uważnie przyglądać temu, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj w nocy mija termin ultimatum, które prezydent Donald Trump Iranowi postawił. Od dochowania tego ultimatum pewnie zależy przyszłość tego konfliktu, tej wojny, ale to już nie pierwsze ultimatum, z którym mamy do czynienia. Pani doktor Magdalena Nowak, paralusz, politolog z Uniwersytetu USB merito w Toruniu, była z nami, rozmawiałyśmy z panią doktor. Bardzo dziękuję za, za tę rozmowę. Dziękuję o, pięknie, miłego dnia. Dziękuję o tych polskich echach, tego co dzieje się w w Zatoce Perskiej i o reakcji polskich polityków na ten konflikt. Powtórka programu Komentarz Połączony z nami pan profesor Walenty Baluk, Centrum Europy Wschodniej, i Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS. Witamy panie profesorze w Polskim Radiu 24. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Słyszymy o tym, że Ukraina coraz śmielej sobie poczyna, jeśli chodzi o ataki względem infrastruktury energetycznej, paliwowej, naftowej w głębi Rosji. To jest pana zdaniem gest desperacji w sytuacji, kiedy Rosja znów może zarabiać więcej na eksporcie węglowodorów. Czy taki znak o tym, że Ukraina musi liczyć na siebie, uwierzyć we siły i przejąć inicjatywę w wojnie z Rosją? E, oczywiście, panie redaktor, tutaj no, trudno mówić o y, takim wyrazie desperacji, ponieważ Ukraina y, Tworząc Wojsko operacji bezzałogowych, de facto od 2022 roku rozpoczęła program budowania swoich zdolności. Zdolności w tym zakresie, czyli uderzeń, zarówno e, przy pomocy dronów na odległości e, krótkiego zasięgu, średniego i długiego zasięgu. Aktualnie Ukraina posiada drony dalekiego zasięgu, między innymi e, potrafi razić cele na terytorium Federacji Rosyjskiej w głębi do trzech, a może nawet i ponad trzy tysiące kilometrów. A zatem te ostatnie wydarzenia związane z dziesiątkowaniem rosyjskiej infrastruktury naftowej w Noworosyjsku były związane m.in. prawdopodobnie tutaj mamy z uderzeniem dronów dalekiego zasięgu, które Ukraińcy nazywają Luty, czyli an 196, o zasięgu niektóre dane mówią do 1000, niektóre nawet, że już zmodernizowane wersje tych dronów mają zasięg rażenia do 2000 kilometrów. Oczywiście, jeżeli mówimy o tym ładunku, no to tutaj ten ładunek wybuchowy nie jest duży, ale widzimy właśnie, że te uderzenia wynosi on 50 kilogramów, że te uderzenia mimo wszystko były skuteczne. I te ostatnie, jeżeli popatrzymy na te cele, które udało się Ukrainie osiągnąć, to oczywiście nie tylko nie tylko rosyjskiego potencjału naftowego. w w okolicach terminalu Szescharis, ale także właśnie należy wspomnieć o tym, że Ukrainie udało się e, uszkodzić po raz kolejny okręt flagowy rosyjskiej marynarki, czyli floty czarnomorskiej admirał Makarow. Również jeżeli mówimy o tej akcji, to Ukrainie udało się również uszkodzić platformę wiertniczą e, Sywasz. I oczywiście zawsze Ukraina stawia sobie cel niszczenia systemów obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej przeciwnika. I tutaj udało się również zniszczyć kilka ważnych właśnie obiektów. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że właśnie port w Noworosyjsku jest z, tym z trzech, najpotężniejszych portów, które Rosja wykorzystuje do eksportu swojej ropy, to mniej więcej ponad 20%, czyli w skali rocznej to mniej więcej 30, 30 kilka milionów ton, a zatem obok Primorska i Ustługa, to jest trzeci co do wielkości port, jeżeli mówimy o eksporcie rosyjskich surowców ropy głównie na kierunku zachodnim. Dlatego Ukraina od lat budowała właśnie swoje zdolności dronowe w tym zakresie i obecnie wykorzystuje to niszcząc infrastrukturę nie tylko wojskową, ale także infrastrukturę krytyczną czy właśnie tutaj infrastrukturę naftową. Ponieważ wiemy, że Rosja zawsze w dużym stopniu zasilała budżet swojego państwa. Mm -hmm. sprzedając surowce energetyczne i oczywiście y, sprzedając głównie ropę, ale także gaz. Rosja finansuje y, wojnę. I właśnie Dzięki dlatego, te... panie profesorze, mówiłam mm -hmm. o tej desperacji, bo wiemy, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Wiemy o tych y, luzowanych sankcjach nałożonych na Rosję, jeśli chodzi o handel ropą y, czy gazem. I to, co robi Ukraina teraz, to jest y, no, przeciwdziałanie temu zwiększonemu eksportowi, który jest umożliwiony tymi uwarunkowaniami międzynarodowymi, żeby właśnie nie płynęły pieniądze do, na Kreml, które później byłyby spożytkowane na finansowanie wojny z Ukrainą. Z jednej strony tak, pani redaktor, ale z drugiej strony Ukraina budując te swoje zdolności w zakresie uderzeń dronowych w głębi strategicznej Federacji Rosyjskiej konsekwentnie realizuje swój hmm. plan. To nie jest tak, że właśnie oczywiście teraz prawdopodobnie będziemy musiała podjąć kolejne wzmożone działania w tym zakresie, żeby zniwelować tą różnicę w cenie, ponieważ Rosja nawet jeżeli mniej sprzedaje ropy, ponieważ trzeba o tym powiedzieć, że w roku ubiegłym Ukraina skutecznie zdziesiątkowała rosyjski przemysł naftowy, uszczuplając o 30. Niektóre dane mówią o 40%, a zatem dane statystyczne mówią, że w ubiegłym Roku Rosja pozyskała z tytułu sprzedaży ropy nie tylko ze względu na niższe ceny, ale również dzięki tym atakom dronowym strony ukraińskiej do budżetu Rosji wpłynęło od 20 do 23% mniej przychodów. A zatem Ukraina konsekwentnie dąży w tym kierunku, żeby oczywiście dziesiątkując przemysł naftowy Rosji skutecznie pozbawić Rosję źródła finansowania tej wojny. Wojna Stanów Zjednoczonych przeciwko Iranowi ułatwia Putinowi zadanie, ponieważ z jednej strony sprzedając mniej ropy, ale właśnie drożej Putin prawdopodobnie będzie próbował zniwelować tę różnicę i w dalszym ciągu będzie liczył na właśnie znaczące zyski ze sprzedaży Europy. i tak jak pani redaktor powiedziała, że te y, sankcje Stanów Zjednoczonych nałożone na Rosję czy Lukoelu, które są ograniczone, zmniejszone, no powodują to, że właśnie Rosja w dalszym ciągu będzie mogła sprzedawać swoją ropę nie tylko do Chin, ale także do Indii, ponieważ trzeba wziąć pod uwagę, że przed pełnoskalową inwazją to Europa była głównym biorcą rosyjskiej ropy. 44 bodajże procent ropy w Unii Europejskiej pochodziło ze źródeł rosyjskich. Teraz tylko 7%, a zatem Chiny i właśnie Indie przejęły znaczną część rosyjskiej ropy. Oczywiście ceny, które proponują i Indie i Chiny, są zdecydowanie niższe, tym bardziej wiemy o sankcjach, o tych właśnie ograniczeniach cenowych, które były nałożone na rosyjską ropę. Niemniej jednak Rosja, i to trzeba właśnie wyraźnie powiedzieć, między innymi przy pomocy Floty Cieni, potrafiła obchodzić te sankcje, pozyskując te tak zwane petrodolary do prowadzenia wojny. Ale skoro już mowa o możliwościach dronowych, to trzeba powiedzieć, że w marcu Ukraina po raz pierwszy w porównaniu do Rosji osiągnęła korzystniejsze wyniki, jeżeli we popatrzymy pod względem liczby wystrzelonych w kierunku przeciwnika dronów. Otóż w ubiegłym miesiącu Rosja wystrzeliła mniej więcej 6400 dronów, a Ukraina ponad 7000. Oczywiście skuteczność tutaj też ma istotne znaczenie. Ukraina zestrzeliła około 90% rosyjskich dronów. Natomiast jeżeli chodzi o skuteczność ukraińskiej obrony przeciwlotniczej w zakresie Ukraiński, rosyjski rosyjskich rakiet, to tutaj ta skuteczność ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej jest nieco niższa na poziomie 74%. A zatem Ukraina jest nie tylko biorcą bezpieczeństwa, ale także już dawcą. I tak jak pani redaktor wspomniała w Zatoce Perskiej, ostatnia wizyta prezydenta Zeleńskiego w państwach Zatoki Perskiej, między innymi w Arabii Saudyjskiej, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Jordanii, w Kuwejcie, pokazała właśnie, że Ukraina może zaproponować, no, między innymi, systemy do zwalczania dronów, ale także o tym mało się mówiło. Ukraina ma ciekawe propozycje w zakresie dronów nawodnych, które mogą się przydać państwom Zatoki Perskiej w celu odparcia zagrożenia ze strony y, Iranu i Ukraina y, podpisała y, dwa porozumienia między innymi z Arabią Saudyjską w zakresie oczywiście przekazania doświadczenia Ukrainy w kontekście przeprowadzenia operacji bezzałogowych, oczywiście licząc w zamian na finansowanie, na inwestycje i oczywiście tutaj liczyła na rakiety do systemów Patriot, natomiast oczywiście tutaj decyzja pozostaje po stronie Stanów Zjednoczonych, które aktualnie nie są skłonne, żeby państwa z Perskiej przekazywały Ukrainie rakiety do systemów Patriot. Natomiast również te państwa potrzebują potrzebują tych rakiet do działania własnych systemów obrony przeciwlotniczej, ponieważ za Zatoce Perskiej, jak wiemy, trwa wojna. Dlatego Ukraina no, wyrasta na istotnego gracza geopolitycznego nie tylko w e, Europie Środkowo-Wschodniej, hmm. a widzimy właśnie także w Zatoce Perskiej. Panie profesorze, Wołodymyr Załęski jest w Damaszku. Dlaczego właśnie tam e, zdecydował się pojechać i co tam w Syrii ma do załatwienia? E, e, e, e, e, pani redaktor, tak. można właśnie przytoczyć tutaj znaną maksymę, że E, wróg mojego, wroga jest moim przyjacielem. Nie patrząc na to właśnie, że w 2015 e, roku to właśnie kryzys e, migracyjny, to właśnie zaangażowanie Rosji, nie tylko w 2014 i agresja w Ukrainie, ale także zaangażowanie w Syrii e, doprowadziło do e, zmian właśnie istotnych zmian geopolitycznych, a zatem właśnie to Syria jest również ważnym krajem e, dla zmniejszenia wpływów rosyjskich w regionie, e, a zatem nie tylko Syria, ale także Ukraina jest zainteresowana współpracą z innymi krajami e, regionu, między innymi Irakiem. Dlatego jeżeli w, w regionie Bliskiego Wschodu nastąpi zmniejszenie, ale także w Afryce subsaharyjskiej. Nie trzeba zapominać, że Rosja pozyskuje dodatkowe źródła finansowania wojny również dzięki zaangażowaniu między innymi grupy Wagnera w wydobycie złota w państwach afrykańskich. Dlatego zmniejszenie wpływów Rosji w regionie Bliskiego Wschodu czy Afryki subsaharyjskiej leży w interesie, w interesie Ukrainy, dlatego y, może y, nieco z opóźnieniem, ale Ukraina próbuje nadrabiać pewne zaległości prowadząc aktywną politykę również w tym regionie. A jeszcze wracając do początku naszej rozmowy i do tych wzmożonych ataków na swego rodzaju ofensywy ukraińskiej na infrastrukturę naftową w Rosji, w głębi Rosji. Na ile to są dotkliwe rzeczywiście dla Rosji, dla Kremla, dla machiny rosyjskiej wojennej ataki, które mogą... od no jakoś osłabić ten, ten potencjał wykorzystywany na froncie w Ukrainie i również no, potencjał t, t, tego, co dzieje się, jeśli chodzi o ataki na, na ukraińskie miasta, bo słyszymy o kolejnych takich dzisiaj chociażby atak na jedno z miast, ofiary podróżujące miejskim autobusem, więc no, cywile, którzy jechali pewnie do pracy. W ten Wielki Tydzień dla prawosławnych. Dużo wątków poruszyłam, ale wracając do początku. Mm -hmm. jaki, jest, tak, tak. jaki jest rzeczywiście ciężar gatunkowy tych ataków? Jakie one mogą straty dla Kremla przynieść? Oczywiście, panie rektor, trzeba wziąć pod uwagę, że na początku zacznę z tego poziomu makro, zdolności Rosji do prowadzenia wojny i w 2025 roku, szczególnie w drugiej połowie, widzieliśmy pewną tendencję, że rosyjska gospodarka słabnie, że Niskie ceny na surowce energetyczne w, w połączeniu z uderzeniami dronowymi strony ukraińskiej, powoduje to, że Rosja w coraz mniejszym stopniu jest zdolna do, czy była do prowadzenia tej wojny. Dlatego właśnie Ukraina, budując te właśnie swoje zdolności dronowe, rakietowe, w stopniu znaczącym uszczuplała potencjał strony rosyjskiej. I Rosja była skłonna działać na rzecz zamrożenia, może nie zakończenia tego konfliktu jeszcze w styczniu tego roku, ale na rzecz zamrożenia tego konfliktu. Natomiast wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem i wzrost cen na ropę spowodował właśnie to, że Putin ponownie zaczął Myśleć o pełnym zwycięstwie, oczywiście rozłożonym w czasie nad stroną ukraińską. Natomiast Ukraina jest również zainteresowana w budowaniu systemów obrony nie tylko antydronowej, ale także obrony przeciwpowietrznej i właśnie obrony przeciwrakietowej. I tutaj, tak jak mówiłem, ta skuteczność, szczególnie w zakresie E, strącania rosyjskich rakiet, ona jest wysoka, 70 kilka procent, ale niewystarczająca, żeby właśnie w pełni obronić ukraińskie e, miasta. E, a Rosja, wiemy właśnie, że szczególnie w okresie srogiej zimy, niszczyła właśnie sektor energetyczny Ukrainy. Nie pozwala Ukrainie rozwinąć w pełnym zakresie e, produkcji e, tychże właśnie dronów, ale także sprzętu e, ciężkiego. I Ukraina zastanawia się i podejmuje konkretne działanie, żeby część właśnie tych przedsiębiorstw z zakresu produkcji dronów czy właśnie sprzętu ciężkiego przenosić poza granicę swojego kraju. Chociaż robi to niechętnie, ponieważ wie, że najlepiej we własnym kraju Lokować ten przemysł i właśnie utrzymać ten kapitał i potencjał przemysłowy, a także właśnie ten kapitał ludzki w swoim kraju. Natomiast robi to z konieczności. Rosja działa na i będzie działała na rzecz destabilizacji we Ukrainy. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie dzisiejsze i za ten komentarz, rozmowę. Pan profesor Walenty Baluk, Centrum Europy Wschodniej, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS był z nami. Do usłyszenia. Powtórka programu Autopromocja Daje słowo kultury, że goście weekendu kulturalnego to osobowości. Kreatorzy sztuki, filmu, muzyki, literatury. Dla pokrzepienia serc było pisane, a u nas jest mówione, żeby ciekawiej się żyło. Maja Kluczyńska, Weekend Kulturalny. Zapraszam w piątki po 21. Autopromocja.